Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nie prawda! Tajna historia Polski. znakomity gość, historyk i politolog, profesor Marek Jabłonowski z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Chciałam panie profesorze poprosić, żebyśmy pomówili o kopie już w aspekcie bezpośrednich zadań, które zostały powierzone tej formacji specjalnej. Poprzednio w czasie spotkania omówiliśmy kwestie bazowe kopu, a teraz już przejdźmy do tego, jak kop działał przed wojną w tych niebywale trudnych warunkach i politycznych i na wschodniej granicy i geograficznych, klimatologicznych, personalnych itd., itd. Potem chciałabym się dowiedzieć, co się działo z tą formacją w czasie wojny i co się działo po wojnie. KOP jako formacja specjalna został powołany przede wszystkim do strzeżenia wschodniej granicy Rzeczypospolitej. Oznacza to, że granicę zachodnią powierzono innej specjalne jednostce pod nazwą Straż Graniczna. Dzisiejsza Straż Graniczna nawiązuje właśnie do tej historycznej nazwy. Zadania Korpusu były następujące. W pierwszym okresie chodziło przede wszystkim o fizyczne uszczelnienie granicy, prawda? o przerwanie tego bardzo niepokojącego z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa stanu, gdzie w zasadzie nie było wiadomo, kto rządzi na, na tej rubieży, a co więcej, z Dziła obawa, iż przedłużanie tego stanu spowoduje takie napięcie społeczne, które może skończyć się jakąś formą wystąpienia prawda, ludności miejscowej przeciwko strukturom państwa. Aha, e, bo przecież te, ta biedna ludność była nękana przez e, różnych bandytów, terrorystów, grabieżców indoktrynowana. To udało się w stosunkowo krótkim okresie osiągnąć. Już w parę miesięcy po powstaniu Korpusu Ochrony Pogranicza odnotowano bardzo istotną zmniejszenie się i częstotliwości występowania różnego rodzaju napadów, na przykład na dwory na pograniczu, napady na linie kolejowe czy podobne obiekty. Kop Poza tym miał także bardzo istotną rolę w postaci celnego zabezpieczenia granicy. To znaczy objął kontrolą ruch graniczny, także mały ruch graniczny. Czyli ukrócił przemyt, tak, nie Tak, o, czy ukrócił, to jest pytanie. że zmniejszy. zmniejszył. albo spowodował, że szedł on do większego podziemia. Zresztą przemyt, jak tutaj pani wywołuje ten temat, jest sprawą samą w sobie, bo przecież... Zresztą przemyt różnie na różnych granicach się układał. Granica ze Związkiem Radzieckim praktycznie była przemytu pozbawiona. Uszczelnienie ze strony bolszewickiej było tego rodzaju, że ruch graniczny oczywiście niekontrolowany. Da, był praktycznie niemożliwy. Natomiast przemyt na granicy polsko-niemieckiej, Prusach Wschodnich, a zwłaszcza polsko-litewskiej i poniekąd polsko-rumuńskiej, ale granica polsko-litewska tutaj miała zdecydowany priorytet, był na niezwykle dużą skalę. Można powiedzieć, że to jest jeden z głównych i zasadniczych kierunków działania kopu. Tam w zasadzie każdy dukt leśny prawda, był wykorzystywany do przemytu. Przemycano masę najróżniejszych rzeczy i to w obie strony. Z tym, że znów nie były to żadne fajerwerki, raczej zwykłe rzeczy spożywcze, bydło, konie. I co charakterystyczne i o czym warto wspomnieć, że przemyt ten w dużym stopniu posiadał przemyt z Litwy do Polski, posiadał wsparcie ograniczników litewskich. Tam na stronie litewskiej powstała cała masa wręcz hurtowni, prawda, które zapatrywały e, sytuację. przemytników. Co więcej, niektórzy z nich współpracując z e, służbami na przykład litewskimi, posiadali swojego rodzaju glejty które zresztą polskiej stronie od czasu do czasu udawało się przechwycić. Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to oczywiście walczono, znaczy do zadań kopu należało zwalczanie przestępstw przeciwko monopolom. Podstawowe monopole dwa to monopol tytoniowy i monopol spirytusowy. Oczywiście. Na ograniczu zwłaszcza, znaczy jedyny i drugi, prawda, nastręczał kopistom bardzo dużo problemów. Ja mogę wspomnieć o takiej sytuacji, że w jednej z wiosek odkryto wielką bimbrownię, z której żyło najpewniej pół wsi albo i cała wieś. Przy próbie rozbicia tej bimbrowni, okazało się, że miejscowi, prawda, wyciągnęli ze z trzech swoje karabiny i doszło do totalnej bitwy Regularna w obronie bitwa. bimbrowni. Oczywiście mm -hmm. wojsko dysponując lepszą organizacją, bronią i wyszkoleniem dało sobie koniec końców radę, ale świadczy to chociażby o determinacji, prawda, i, i skali problemów. Ale to jest taki szczegół. Poszliśmy w kierunku spraw gospodarczych, ale oczywiście do zadań kopu należy Także, należały także sprawy wywiadu i kontrwywiadowczego wywiadu. zabezpieczenia mm -hmm. granicy, a także własnej formacji. Już od początków działalności KOPU w 1925 roku mamy powołanie odpowiednich komórek wywiadowczych. One istniały aż do 1939 roku. Z tym, że... Mamy do czynienia z pewną ewolucją. Ten czas można by podzielić na kilka podokresów. Powiedziałbym, że następowało w miarę upływu czasu coraz bliższe zlanie zadań, podległości, a także nawet personalne zlanie pomiędzy strukturami wywiadu, kopu a oddziałem drugim, no, sztabu tak. generalnego, a tak. potem głównego. I te służby coraz bliżej współpracowały. tu no, chodziło, zadania i cele były te same. No. I, I pewnych rzeczy się nie udawało rozdzielić. Takim przykładem jest chociażby właśnie personalnych związków, jest to, że major Skinder, który przez wiele lat stał na czele właśnie wywiadu KOP, w drugiej połowie lat 30. był zastępcą szefa oddziału drugiego. No, Popularnie zwanego dwójką. dwójką. Tak mhm. jest. I tutaj oczywiście KOP ma cały szereg bardzo spektakularnych sukcesów, gdybyśmy się pochylili nad aktami zgromadzonymi, no chociażby w Centralnym Archiwum Wojskowym. Możemy tam obejrzeć miesięczne i kwartalne raporty wywiadowcze, kontrwywiadowcze, gdzie cały szereg konkretnych rzeczy. Omawiają one konkretne sprawy. Z kolei w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, bo takie jest w tej chwili, przechowywane są chociażby takie roczne raporty kontrwywiadowcze. Korpus Ochrony Pogranicza zachowały się te z drugiej połowy lat 30. Są to obszerne, bardzo interesujące dokumenty, właśnie analizujące cały problem, pokazujące wysiłki strony polskiej, strony sowieckiej, chociaż oczywiście odrębnie także była traktowana chociażby Litwa i gdzie z pewnej perspektywy możemy spojrzeć na realizowane zadania. No i trzeba przyznać, że były one realizowane nie tylko w pasie bezpośrednio granicznym, ale także placówki kopu odnajdujemy często bardzo głęboko na terytorium Rosji bolszewickiej, a nawet na Ural. Panie profesorze, mamy 1 września, świt 1 września 1939 roku. Wiadomo, tu Gliwice, tu Schleswig-Holstein, zaczyna się wojna. Wiadomo mi, że już 15 maja, to moja wyrywkowa minimalna wiedza, 15 maja 1939 roku, Jedna brygada COP, mianowicie brygada Polesie albo nie brygada, bo akurat tego nie pamiętam, ale na pewno. Sienkiewicze wsiadają do pociągu i jadą do Helu i tam powstaje formacja Hel, która walczy dzielnie do 2 października, a potem idzie do obozu, do flagu. E, więc, Panie redaktor, to jest oczywiście przykład pewnego procesu, z którym mamy do czynienia w odniesieniu do formacji Ochrony pogranicza w 1939 roku. Następuje przesunięcie części oddziałów z granicy wschodniej na zachodnią. I północną. I, i tak, zostają one podporządkowane po prostu armii na bazie, właśnie jednostek kop została powołana chociażby grupa operacyjna generała Kruszewskiego, który do jesieni 1938 roku, nawet jeszcze w 1939 roku przecież dowodził Korpusem Ochrony pogranicznej, to jest 33 i 38 Rezerwowe Dywizje Piechoty. Oprócz tego powstały właśnie pierwszy i drugi pół Karpaty. Część jednostek trafiła na hel w bardzo wiele miejsc po prostu kopiści uzupełnili szeregi armii wobec grożącego uderzenia na granicy zachodniej. Tym samym w dość znaczący sposób osłona granicy wschodniej została osłabiona. I trzeba przyznać, że miało to pewien negatywny wpływ chociażby w ten sposób, że wobec wkraczających oddziałów bolszewickich z kolei po 17, 17, po 17 września, prawda, tam w zasadzie zasygnalizowano opór na granicy państwowej. Ten opór był zresztą niemożliwy wobec dramatycznej nierównowagi sił. Zresztą wiele strażnic zostało zdradziecko zaatakowanych, kopiści wymordowani. Mamy na to przecież liczne przekazy. Część nie dała się zaskoczyć, prawda? ostrzelała nadchodzącego przeciwnika. No, po prostu zasygnalizowała opór, na terytorium atakowanym przez sąsiada. Tak jak wspomniałem, opór jakiś poważniejszy był niemożliwe, natomiast duża część oddziałów, które udało się ześrodkować pod dowództwem generała Orlik Rykamana stworzyła taką ad hoc grupę operacyjną, która wzięła udział w licznych potyczkach z bolszewikami, no, zaznaczając polską obecność. obecność na tym obszarze. Tak, o wojnie nie będziemy mówić, hmm. chociaż bo można znaleźć hmm. źródła i kiedyś do tego wrócimy, jak dzielnie i gdzie dawali pola oficerowie i żołnierze korpusu ochrony pogranicza. Mamy rok 44, a nawet 43 i już ja to wiem z Instytutu Pamięci Narodowej jest wymiana pism, są tworzone obozy dla wyłapywanych wrogów, no jakby to powiedzieć, wrogów sojusznika, ponieważ Albo wrogów ludu tak ale jeszcze wtedy ważniejsze było wróg sojusznika. Są wyłapywani, są zamykani w obozach albo mordowani na miejscu, rozstrzeliwani. Wiadomo, że Armia Krajowa ma zakaz wiązania się walką z Armią Czerwoną, chyba, że jest zagrożenie, można powiedzieć, personalne, bezpośrednie, co szalenie wiąże ręce Armii Krajowej. Natomiast Rosjanie, Sowieci nie mają żadnych oporów przed tym, żeby walczyć i żeby by niszczyć. Potem powstają obozy jak skrobów, jak mnóstwo innych. Potem część kopistów trafia do, znaczy potem, przedtem najpierw do niemieckich obozów, a potem na tym samym miejscu powstają na przykład polsko-sowieckie, w których ci sami ludzie znowu znowu są przetrzymywani, są wyroki więzienia za właśnie wrogi stosunek do ludu i do władzy nowej ludowej już w 45. roku. No i co się dzieje po wojnie z tymi ludźmi? Dzieje się różnie, dzieje się różnie, bowiem właśnie nowa władza ludowa nie ma jeszcze pełnych informacji, pełnego dossier o wszystkich obywatelach, którzy znajdują się na terytorium do Rzeczypospolitej. Ale korzystnie swoich wrogów, i w tej grupie oczywiście znajdują się kopiści. Tak, Miegarze, kopiści, bankowcy chłopcy z lasu, jeńcy oflagów. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w zasadzie funkcjonuje w strukturach władzy już w Lublinie w 1944 roku, potem jest sukcesywnie rozwijane. Departament więziennictwa, prawda, również Ministerstwa Bezpieczeństwa, prawda, rośnie wraz z tym ministerstwem, osiągając no, olbrzymie rozmiary. W końcu w latach 50. już w okresie polskiego stalinizmu przecież w więzieniach siedzi mniej więcej 150 tysięcy ludzi, w tym bardzo duża część w śledztwie, bez wyroków. To śledztwo często trwało latami, gdzie procedury były łamane. Dotyczy to także oczywiście wielu kopistów. Te sprawy są w tej chwili badane, w dużej części przez IPN. Ukazują się publikacje, ale w dalszym ciągu jesteśmy jeszcze dalecy, żeby uzyskać Pełny pełną obres. jasność w tym obszarze. Na co chciałbym zwrócić uwagę i może to jest jakiś nowum, albo ktoś się tym bardziej zainteresuje. Niekoniecznie w IPN nie musimy szukać danych na temat kopistów, czy milicjantów, których uważano za no, przeciwników władzy ludowej. Chociażby w, w archiwum znajduje się moim zdaniem kapitalne źródło, mianowicie wykaz sporządzany już przez władze po 1944-1945 roku właśnie przedstawicieli służb mundurowych, policjantów i kopistów, gdzie starano się dotrzeć do każdej osoby indywidualnie. Tam są kartoteki. Oczywiście są one niekompletne, ale tam bardzo dokładnie starano się opisać, kto był kim, gdzie służył, jak ocenia się jego postawę, postawę wobec. Także nowej, nowej władzy. władzy. No tak, to jest znaczny wycią tak, I wyciągano z tego, prawda, takie czy inne wnioski. W większości oczywiście ludzie ci byli aresztowani. Jest to bardzo ciekawy materiał. Być może w niedługiej przyszłości ktoś się tym zainteresuje. I, powstanie no, jakaś ciekawa Właśnie władza. jakaś praca źródłowa. Ale ja bym uznała za gorzki chichot historii fakt, iż po pierwsze sowieci, a zaraz potem i nowa kształtująca się Polska władza z nadania Kremla posługiwała się przejętymi kartotekami gestapo – bo przecież najpierw ich rozpracowywano, już siedzących w obozach, czy też przeznaczonych do wywózki, rozpracowywały ich służby niemieckie, potem w miarę wyzwalania terenów, czy też przejmowania właśnie kartotek, przejmowano te kartoteki i są adnotacje, że te dokumenty pochodzą z archiwum, pochodzą z gestapo, stąd i to. Panie redaktor, ja bym się tutaj troszeczkę inaczej do tego odniósł, mianowicie Archiwami posługują się wszyscy, którzy mają do nich dostęp albo je przechwycą. Odpowiadając trochę przekornie, chciałbym wspomnieć o losie polskich dokumentów, prawda, proweniencji wojskowej, które chociażby przechwycili właśnie Niemcy w 1939 roku. Te dokumenty zostały przez Niemców bardzo skokładnie zebrane, wywiezione do Oliwy, gdzie je przez ładnych parę lat bardzo dokładnie badano. Na przykład wśród tych przejętych dokumentów był niezwykły, jeden niezwykłej wagi, mam tu na myśli, studium planu strategicznego Polski przeciw Niemcom, Kutrzeby i Mosora, które powstało na przełomie 1937-1938 roku i było elementem decyzji Rydza Śmigłego do podjęcia po prostu wojny z Niemcami. Jak tą obronę zorganizować, mówiąc krótko. I Niemcy ten oczywiście dokument, nie tylko że wychwycili, przetłumaczyli. Oni go nawet w czasie wojny opublikowali częściowo. Później te dokumenty próbowano wywieźć, znaczy wraz z cofającymi się wojskami niemieckimi na zachód, one w Poczdami wpadły w ręce Rosjan. Rosjanie bardzo dokładnie się nimi zaopiekowali. tym zespole olbrzymim akt były także dokumenty kopistów. To wszystko zostało w dużej części wywiezione do Moskwy. A no teraz jest w Kołodzku, Panie Profesorze. I tam jest częściowo głównie. Częściowo te dokumenty zostały w stronie Polski zwrócone. W kilku latach, w latach, początku lat 60., teraz już w nowej sytuacji politycznej przebywała w Moskwie ekipa polskich historyków wojskowych, bo mówimy o dokumentach promienicy wojskowej, im już pozwolono skopiować pewną część dokumentów, które tam są. Ja z profesorem Stawieckim już wiele lat temu, bo w 1987 roku opublikowaliśmy właśnie ten Memoriał Studium Planu Strategicznego Polski przeciw Niemców, ale myśmy w polskim archiwum znaleźli rękopis, podstawę, którą odczytywaliśmy z rękopisów. Nasza komisja, będąca w Moskwie, robiąc kserokopię tych dokumentów, sfotografowała kawałek oryginału, który dzisiaj jest w Moskwie, nie w Polsce. No, takie są koleje losu dokumentów. Jest to jakiś refleks w ogóle dziejów państwa polskiego i jego dziedzictwa. Tak, panie profesorze, ale ja uważam za rzecz Aha. niesłychanie haniebną, że wyzwoliciel posłużył się dokumentami wytworzonymi przez najeźdźcę, żeby prześladować tych samych ludzi. O to mi chodzi. Dlatego uważam, że to, jest, że to jest haniebne. Wyzwoliciel przez ładnych parę lat był sojusznikiem tego najeźdźcy. No, to romans został tutaj, zerwany tak, jest Sytuacja jest zupełnie jasna, prawda i Dotknęliśmy zaledwie tematyki związanej z Korpusem Ochrony Pogranicza i dramatycznymi dziejami tej formacji, losem żołnierzy tej formacji. Jak cała nasza historia, nie są to rzeczy lekkie, łatwe i przyjemne, a przeciwnie, to są dramaty ludzkie, których echa trwają do dziś. Miejmy nadzieję, że już nigdy tak nasza historia nie będzie będzie się toczyć po kratach, więzieniach, obozach i po trupach pochowanych w dodatku nie wiadomo gdzie. Jesteśmy w sytuacji szczególnej. Mówimy o historii, niech pani zwróci uwagę, że współczesne pokolenia już pięćdziesięcioparolatków, a nawet 60 latków to jest to pokolenie, które nie zna wojny. Gdybyśmy spojrzeli w przeszłość, gdybyśmy w kalendaria dziejów Rzeczypospolitej, to jest... Jeden z najdłuższych, jeśli nie najdłuższy okres, kiedy na ziemiach polskich po prostu nie ma wojny. I to jest wielkie szczęście, słusznie Pani do tego nawiązuje i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. Dziękuję bardzo. Gościem w studiu był dziś profesor Marek Jabłonowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, historyk i politolog, a za chwilę inny gość, inny temat.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 profesor Roman Becker z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor licznych publikacji, zarówno zwartych, jak i rozproszonych. Najnowsza książka poświęcona jest Eurazjatyzmowi. Nie mylę się, panie profesorze. Międzywojenny eurazjatyzm to rzeczywiście jedna z moich ostatnich książek, z tym, że ona już ma swoje lata. Najnowsza rzecz, która ostatnio wyszła z tych większych to rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina a propos myślenie polityczne i a propos prezydent Putin i jego, można powiedzieć, przodkowie na stolcu, na Kremlu, to chciałabym dzisiaj porozmawiać z panem profesorem, ponieważ już rozmawialiśmy kiedyś o totalitaryzmie jako takim, o totalitaryzmie à manier manière oraz jak to z tym totalitaryzmem u nas w Polsce bywało. Był.. Na pewno niezupełnie spełniał według mnie wszystkie kryteria definicji, ponieważ ci, którzy nam go narzucili, byli tylko pleni potentami, nie byli władcami absolutnymi państwa ani społeczeństwa, wykonywali wolę płynącą z zewnątrz właśnie z Kremla. To już jest niezupełnie tak. A poza tym, proszę powiedzieć, czy myśmy się już wyzwolili z niego zupełnie? Jak to z tym wyzwalaniem bywało? To jest niesłychanie skomplikowany, trudny i bardzo długi problem. Generalnie ziemie polskie podlegały władzy Kremla od 1944-1945 roku, w zależności od przebiegu działań wojennych, na kilka rozmaitych sposobów, chociaż chce się upraszczać i mówić, że cały czas te ziemie były pod władzą Moskwy pierwszy okres to wtedy kiedy armia czerwona wchodziła na te tereny i ustanawiała zwykłą klasyczną okupację wojskową inaczej mówiąc to komendanci poszczególnych okręgów decydowali o życiu śmierci i miejscu pobytu wielu Polaków. To znaczy było to no, po 17 września, kiedy najechano nasze kresy nieodżałowane. I to jest są. Ja potem I ten sam, schemat, się tak, ten sam schemat zastosowano mniej więcej po lipcu 1944 roku. Ale wcześniej, powiedzmy, były czynione przygotowania już w szkołach w Kujbyszewie i innych miłych miejscach w Rosji, w Związku Sowieckim, szkolono w, przy pomocy entrabudzińskich. Wszystkich tych, którzy uważali, że można się podporządkować Kremlowi. Tak, i były to szkoły NKWD i SMIERSZ, znaczy GRU, czyli to były można powiedzieć no, wysokie progi i wyższa szkoła jazdy, jeżeli chodzi o uczenie panowania nad narodami. Nie e... tylko nad Polakami, nad wieloma różnymi narodami, które chciano opanować. Imperium ma to do siebie, że szkoli specjalistów od podporządkowywania sobie Prawie, rozmaitych terytoriów. Nic dziwnego, że najwięcej języków afrykańskich do tej pory uczy się w Moskwie, a nie w jakiejkolwiek innej miejscu. Połowa kacyków afrykańskich i wodzów studiowała w Moskwie, czym Putin się szczyci do dzisiaj. No, Trzeba jakoś wychowywać swoich, no, jak się to mówi, młodszych braci. Po 1944 roku mamy zatem do czynienia z klasyczną okupacją wojskową. Wywózki ludności, Kontrybucja sprzętu, wywózki całych fabryk i nawet torów kolejowych na wschód. I zwalczanie tych, co stawiają opór i kryją się po lasach. Tak szczerze mówiąc, Armia Krajowa jeszcze przed rozwiązaniem wiedziała doskonale, że nie ma szans no, jakąkolwiek na borku, z jakąkolwiek Ale drzewom. to było wywołane nie chęcią ulegania, tylko z wyraźnych, pragmatycznych względów. Jeżeli na ziemiach polskich jest kilka milionów uzbrojonych mężczyzn dyszących rządzą Polenki, i, i tak szczerze mówiąc również i rabunku oraz gwałtu, no to sprzeciwianie się może tylko być oznaką samobójstwa. Okupacja wojskowa kończyła się w rozmaitym okresie, mniej więcej skończyła się w 1946 Roku. W różnych miesiącach to było różnie. Decyzje o tym, kiedy zakończyć okupację wojskową zapadały na poziomie dosyć wysokim. Chodziło o to, czy polscy młodsi bracia są w stanie już przejąć administrację. Czy już zostali, znaczy jest tylu wychowanych i wykształconych odpowiednio i ustawionych tych plenipotentów spośród tak? Polaków? Jest, to jest bardziej skomplikowane, bo w administracji PKWN-owskiej, rządu tymczasowego, tymczasowego rządu jedności narodowej, mamy do czynienia w tym okresie z wieloma rozmaitymi kategoriami ludzi. To nie byli tylko komuniści. Komunistów polskich przed wojną było bardzo mało. W 1938 roku zostali rozstrzelani, w większości przez Stalina. Tak więc takich klasycznych, zwolenników Stalina w Polsce nie było. Było oczywiście mnóstwo konformistów, koniunkturalistów. koniunkturalistów, ale też tych, którzy uważali, że należy pracować dla kraju niezależnie od tego, co się dzieje. No bo przecież trzeba tą fabrykę odbudować, żeby móc samemu przeżyć. I to był naturalny odruch. Byli też ludzie, którzy byli nazywani przez Polaków popami. Pełniący obowiązki Polaka jak Rokosowski. Który no, w ogóle można powiedzieć arebur podwójny, tak. baba w babie, jak matrioszka. Ale oprócz tego typu przykładów trzeba pamiętać, że ten cały okres do października 1956 roku faktycznie oznaczał, że Polska była kolonią sowiecką, w której wszystkie decyzje zapadały najważniejsze na Kremlu, trochę mniej ważne, były podejmowane przez lokalnych urzędników radzieckich na szczeblu lokalnym. Tak więc na przykład o tym, czy stworzyć PAKS z Bolesławem Piaseckim, nie decydowano na Kremlu. Tutaj już wystarczył lokalny dowódca, który przyjął wierno-poddańczy hołd od Bolesława Piaseckiego. Jeżeli tak, to jest pytanie, co się dzieje po październiku 1956 roku. Znaczy przedtem jeszcze po marcu, po 5 marca, po śmierci Stalina, październik, znaczy tak, Ale to czerwiec październik. Po 5 marca paradoksalnie mamy do czynienia z zaostrzeniem kursu, jako że Bolesław Bierut i jego ekipa uważali, że należy w jakiś sposób przeciwdziałać odwilży tej, która zaczęła panować w Moskwie i w związku z tym Zaoszczano kurs To właśnie wtedy faktycznie udało się Zniszczyć samodzielność Kościoła Poprzez internowanie księdza prymasa To trwało to bardzo to, krótko Od 1953 do 1956 roku Faktycznie zaczęło pękać to wszystko Mniej więcej wiosną 1956 roku Jeszcze przed poznańskim czerwcem Już manifestacje pierwszomajowe z 1956 roku były zupełnie inne niż rok wcześniej, a w październiku 1956 mamy do czynienia z takim masowym buntem wszystkich, którzy tylko mogli się zbierać na placach no to czy w fabrykach. To, co się po prostu nazywa siła lokcia, lokcia czyli lokcia czyjś łokieć przylega do mojego, już nie jestem sam. A proszę powiedzieć, no tak, ale to już było po śmierci bieruta nagłej i niewytłumaczonej chyba z rozpaczy. Nie, miał normalne zapalenie płuc. Może nie był leczony odpowiednio. E jak no, ale wtedy penicilina nie była powszechnie dostępna. Także tutaj ja nie sądzę. Nie upatruje żeby co, pan nie upatruje żadnych, tutaj żadnych działań, żadnych specjalnych względów. Natomiast, nie Natomiast jesteśmy w 1956 roku, tak. jest wiec na placu Defilat, Gomułka przemawia, uwodzi tłumy, i jeszcze jest w dodatku w aureoli więźnia poprzedniego reżimu totalitarnego właśnie. Po czym mówi na końcu do zamienne słowa. Dość wiecowania, wszyscy do roboty. Tak jest. Ale Gomułka już wtedy wiedział, co się dzieje w Budapeszcie. Gomułka dostał ogromne poparcie Polaków. Niesiono wówczas samochód z Gomułką, jak on wrócił z Moskwy. Dlatego... Jak powóz primadonny przed tak wojną. jest, Dlatego, że urzeczywistnił on wszelkie możliwe mity. Polaków ówcześnie żyjących w 1956. I zmęczonych, i był. Po wojnie, i wojną, i po wojnie, tak, i terrorem, i strachem, tak, i szukaniem rodziny, odszukiwaniem się po świecie do kraju. Uważano powszechnie, że tylko on może porozumieć się z Kremlem na jakichś tam warunkach. On nie będzie Kremlowi ulegał, ale Kreml będzie chciał z nim rozmawiać. Nie było wyjścia jakby. On był tym jedynym, który pozwalał na zapobiegnięcie kolejnemu powstaniu warszawskiemu. A to było 12 lat wcześniej. Wszyscy musieli o tym pamiętać. Jeżeli tak, to ten październik 1956 roku przyniósł zmianę, ale nie oznaczało to zniesienia zależności i nie oznaczało to Obroża zniesienia... Obroża nie została zdjęta z szyi, tylko poluzowana. Została zmieniona na, na coś inny, innego Na ładniejszą i luźniejszą? Nie, na inną, która została już wcześniej wypraktykowana przez samych Rosjan I to jeszcze od czasów mongolskich Obróża ta nazywała się w czasach mongolskich Jarłykiem hmm. Jarłyk to była instytucja, a dokładnie mówiąc coś w rodzaju upoważnienia księcia moskiewskiego Late. Do sprawowania władzy przez wielkiego hana na danym terytorium. W każdej chwili wielki han mógł ten glejt Cofną. cofnąć i dać mu długi, jedwabny szal, żeby mógł udać się do lasu i stamtąd już nie, nie wyjść. W każdej chwili mógł tego księcia zastąpić jego syn, jego brat czy ktokolwiek z krewnych, który wykazywał się większą lojalnością. W warunkach dwudziestowiecznych Takim glejtem była zwykle bezpośrednia rozmowa. A więc powiedzenie, tak, my, towarzyszu, mamy do was zaufanie. Proszę, nie zawiedźcie go. Tak, ale jednocześnie obok tej ekipy, która sprawowała władzę, zawsze istniała kontrelita. Druga ekipa, druga koteria, która miała cały czas kontrolować sytuację i jednocześnie wykazywać się większą lojalnością wobec Kremla niż ta, która aktualnie rządziła. Czyli w ta z tym, druga obsada na wszelki wypadek? Taka druga. Tata alternatywna tata. obsada, taki rząd cieni, który w każdej chwili mógł zastąpić tych, którzy w tym momencie rządzili. Tak, znajdą się w niebasne. Jeżeli tak, to każda z tych ekip rządzących w krajach tak zwanej demokracji ludowej, musiała być absolutnie lojalna wobec Moskwy. Bo jej... tamta obsada dyszała, raczej, można powiedzieć, kark. Jeżeli nie spełniała oczekiwań, a więc na przykład nie zapewniała stabilizacji politycznej, to była zdejmowana. Jeżeli nie gwarantowała odpowiedniego poziomu spełniania życzeń, Oczywiście tych poważniejszych, rozbudowa przemysłu zbrojeniowego, dokończenie procesu budowy komunizmu i tak dalej, to była zastępowana przez następną. No ale Toś... Gomułcy się udało... Do jednocześnie pewnego momentu, do pewnego momentu wywalczyć pewne swobody, o których władcy miejscowi, lokalni władcy innych prowincji nie mogli nawet marzyć. Czy chodziło o to, że w oczach Kremla polska po pierwsze była duża, po drugie wiadomo było, że jest wewnętrznym huliganem, po trzecie Gomułka miał takie poparcie narodu, że... Musia nie? Mylę nie, się nie, absolutnie. Nie, nie, to nie powiedzieć, nie, nie o to, jak chodzi. to się stało? Po prostu ten mechanizm zapewniał spokój i stabilizację oraz to, co Kreml, te ośrodki strategiczne, chciały uzyskiwać od Polski. Żywność, odpowiednie produkty przetworzonego przemysłu, to wszystko dostawano. Jeżeli tak, to... Po co było robić sobie dodatkowe kłopoty, po co było zmuszać kolektywizacji. do kolektywizacji, skoro i tak kolektywizacji nie przeprowadzono nawet przez 8 lat, od 48 do 1956 roku. Dlaczego nie przeprowadzono kolektywizacji? Na to pytanie, Odpowiada się standardowo, bo chłopi protestowali. A ja odpowiadam grzecznie. Chłopi rosyjscy protestowali 10 razy więcej, wysyłano lotnictwo, czołgi i przestawali protestować. Chłopi polscy nigdy nie protestowali tak mocno, jak chłopi rosyjscy w czasie kolektywizacji. Odpowiedź musi być inna. Otóż na początku lat 50 funkcjonariusze tegoż aparatu partyjno-państwowego zachowywali się jak śpiewaczka w operze, która mówi, żeby już biegnie i tak przez całą operę. Albo inaczej umieram, mówiąc, umieram, umieram. Tak, Inaczej mówiąc, krzyczeli, że konieczne jest zrobienie kolektywizacji, ale jeżeli bojówki młodzieżowe zatem polskie zrobiły coś więcej, to oczywiście były karane, bo trzeba było mówić, ale nie działać. Funkcjonariusze aparatu partyjno-państwowego, ci, których my nazywamy komunistami, w rzeczywistości już na początku lat 50. wcale nie byli głęboko wierzącymi komunistami, którzy by byli w stanie zabić swoich własnych ojców, jak to robił Pawlik Morosów. W rzeczywistości ten dystans do roli komunisty był w Polsce o wiele większy niż w jakimkolwiek innym kraju demokracji ludowej jeżeli tak to budowa komunizmu w Polsce nie mogła się udać tak jak się udała w całym Związku Sowieckim bo nie było kim to zrobić nie tylko dlatego że Polacy byli głęboko katolickim narodem, bo na Litwie było podobnie. Nie tylko dlatego, że Polacy się opierali i za Młynarskim mówili, róbmy swoje. Ja. Również dlatego, że ci funkcjonariusze byli zupełnie inni niż w innych krajach demokracji ludowej. Czyli jednak teza o odrębności Polaków jako nacji i jako mieszkańców tego najweselszego, według Bułata Ogudżawy, baraku w całym obozie socjalistycznym, ma swoje głębokie uzasadnienie. I panie profesorze, i potem mamy po gomułce, przychodzą następne fazy, które aż do stanu wojennego chyba właśnie ta obroża albo zmienia się na coraz bardziej komfortową, albo też zostaje coraz bardziej poluzowana. Zaciska się dopiero 13 grudnia 1981 roku. Tak w wielkim skrócie, ponieważ te etapy zależności myśmy już w studiu omawiali, a mnie interesuje taki przeskok w czasy dzisiejsze. Czy myśmy się wyzwolili już z tego? No, Skończmy ten okres po 13 grudnia? W rzeczywistości 13 grudnia 1981 roku definitywnie kończy okres totalitaryzmu, paradoksalnie... Miód pan leje na moje serce, z prostego powodu. Otóż nie ma już możliwości powrotu do mechanizmów totalitarnego systemu. Ludzie nie chodzą masowo na pochody, chyba że solidarnościowe. Ludzie myślą zupełnie inaczej, niż na sposób totalitarny i w dodatku partia staje się organizmem martwym zupełnie. Najwięcej nowych członków pochodzi z funkcjonariuszy MSW i z robotników rolnych. Wszędzie indziej, we wszystkich innych grupach społecznych mamy do czynienia z odpływem ludzi, a jeżeli zostają, to dlatego, że uważają, że muszą, bo kariera, bo stanowisko, bo coś innego. Faktycznie, mamy do czynienia po 13 grudnia z martwą skorupą z umarciem to, idei, która w takim czy innym stopniu kiedyś idea, przyświecała. Idea już dosyć dawno obumarła, bo nawet Zagierka czy komuniści mówili o tym wszystkim z przekąsem. W rzeczywistości obumiera cała struktura polityczna. Ona przestaje być efektywna. Jedyne to, co działa jeszcze to klasyczna struktura autorytarna. To oznacza, że gdy dochodzi do obrad okrągłego stołu, to mamy do czynienia tylko z wyrzuceniem tej martwej totalitarnej skorupy. Po 4 czerwca 89 to już nawet na poziomie niedemokratycznym przestaje działać, ale ta data 4 czerwca 89 jest niesłychanie ważna z innego powodu. Otóż wtedy o najważniejszych sprawach w Polsce przestaje decydować Kreml, a zaczyna decydować -be. naród polski. Nie Belweder. Bel -be -bel. Naród polski, bo to on decyduje, kto ma rządzić, na przykład w Belwederze czy w Sejmie, w jaki sposób to ma robić i nikt inny do tego nie może się wtrącać. Jeżeli tak, to od tego momentu mamy do czynienia z suwerenną Polską. Ale to, czy ta suwerenna Polska ma na swoim terytorium obce wojska czy nie, to już należy do decyzji reprezentantów tegoż suwerennego narodu. Po prostu ta smycz została obcięta, została spalona, zablana. zakopana w ziemię, popiół rozwiany i teraz koniec. Oczywiście to nie oznacza, że Krem poprzez swoich rozmaitych agentów, przedstawicieli, reprezentantów nie usiłuje powrócić do Ale to jest, jest inna, bajka. inna bajka. Inna na innym etapie świadomości naród przyjmuje to do wiadomości, a jak na to reaguje, pomówimy innym razem. Dobrze, kiedy oczywiście, będziemy rozmawiać o eurazjatyźnie, na co już zapraszam naszych słuchaczy. A dziś dziękuję uprzejmie. Przypomnę, dziękuję że rozmawiałam z profesorem Romanem Bykerem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Żegna Państwa Olga Braniecka. Pokrycia w rzeczywistości. To, nieprawda. to, nieprawda. to nieprawda. Kolejna historia Polski